Wszystką chytrością wykręcił się, przerzucając na mnie obowiązek działania. Co robić? Myślałem gorączkowo, odsuwając z myśli o Julii. Na komitet wojenno-przemysłowy po śmierci Władysława nie miałam co liczyć. Wpływy Emanuela Nobla wydały mi się również ograniczone. Zadzwoniłem więc do Bukomskich o radę. Telefon odebrała Nina. Mitia, nie Tuzi. — Все будет хорошо, — powiedziała, usłyszawszy o moich kłopotach i tragedii z żoną. — Zedzwonię zaraz do stryja. — Myślę, że on coś zaradzi. Czekaj na mój telefon. Stryj Niny, ks. Tumanow, był dowódcą Petersburskiego Okręgu Wojskowego. Nadzieja na jego interwencję wydawała mi się jednak raczej słaba. Wyciągnąłem z szafki butelkę koniaku i starałem się uspokoić myśli. Minuty przeciągały się jakby w godziny. Zacząłem z powrotem myśleć o Julii. Wiedziałem już, że nie był to pierwszy wypadek w rodzinie Wańkowiczów. Podobny atak miała jej starsza siostra Andzia Domańska. Jej brat Piotr był również przez kilka miesięcy w ciężkim stanie, jednak wszystko przeszło. Koniak zadziałał. Przychodziła nadzieja. Zrobiło mi się sennie. Ktoś zapukał do drzwi gabinetu, weszła sekretarka i podała mi telegram. Ładunek maszyn i narzędzi wysłany statkiem do Obo zatonął na Morzu Bałtyckim. Ładunek nieasekurowany. Przeczytałem. Ponownie zrobiło mi się gorąco. Straciłem ćwierć miliona rubli. Telegram był wysłany z Helsingforsu, zapewne przez naszego agenta. Nie było jednak podpisu. Patrzyłem tempo na pannę Arapow i dopiero po chwili kazałem wezwać Buchaltera. — Przecież wyraźnie poleciłem panu ubezpieczyć ładunek na nasze konto i to podwójnie — powiedziałam cicho. Nie miałem już siły walczyć. Wyszedłem z biura, nie czekając na telefon Niny. Nie wiedziałem, co z sobą zrobić. Wszedłem automatycznie, przeszedłem plac dworcowy, Arkę, wszedłem na ulicę Morską. Doszedłszy szy donewskiego, spojrzałem mimowolnie na dom, w którym mieścił się zarząd Towarzystwa Kolejowego. Ujrzałem światło w gabinecie ojca. Chwilę stałem niezdecydowany, ale zmusiłem się, by wejść i dowiedzieć się o Julię. Nie mam co ukrywać, rzekł ojciec. Stan jest ciężki. I jak doktor twierdzi, beznadziejnym. Doktor prosił, aby na razie jej nie odwiedzać. Musimy zostawić ją w spokoju i to w zupełnym spokoju. W ciągu co najmniej tygodnia. A co u ciebie? Dlaczego cię wzywano? Opowiedziałem mu o wszystkim. Trzeba było znać żelazny charakter mojego ojca. Ani mózgu nie drgnął na jego twarzy, wstał z krzesła i położył rękę na moich plecach. Mój chłopcze, odwagi! Dla człowieka z charakterem nie ma położenia bez wyjścia. Nam, Pierre Jasławskim, zawsze wiatr w oczy wieje. Ale ja się nigdy nie dałem złamać, a wierzę, że i ty się nie ugniesz. Pamiętaj, że jesteś Rurykowiczem i twoi przodkowie szli porami toporami na Bizancjum. A teraz zabieram cię do nas na obiad, byś sam nie siedział w swoim numerze. Z domu rodziców zadzwoniłem do Niny. Była zaniepokojona, nie mogąc mnie nigdzie odnaleźć. Jutro masz być u Stryja w dowództwie okręgu. Jego adiotant zostawi ci wiadomość w Astorii, mówiła podekscytowana opowiedziałam mu wszystko o twoich kłopotach był tym bardzo oburzony par razy powtórzył a to na wierność wołcz andronikow słyszałeś zapewne o księciu andronikowie to przyjaciel rasputina i ich rabiny klein mishel narażyłeś się swoimi kontaktami z anglikami stryj porozumiał się ze sztabem a tam nikt o niczym nie wie — Stryj kazał wobec tego wstrzymać rozkaz twojego wyjazdu na tydzień, zanim sprawa się, wyjaśnij. — Na razie możesz być spokojnym. Po powrocie do Astorii nie mogłem zasnąć. Dopiero nad ranem usnąłem na jakieś pół godziny. Po przebudzeniu czułem podświadomie, że jeżeli natychmiast nie wezmę się za kołnierz, nie wstanę, nie ubiorę się porządnie, nie umyję i nie ogolę... To nie wstanę już jako człowiek. Po śniadaniu, które z trudem przełknąłem, szedłem do holu, gdzie zastałem oczekującego mnie adiutanta generała Tumanowa. Był nim hrabia Konstanty Komar z Rogówka, nasz sąsiad z Otolan. Sprawa się jeszcze nie wyjaśniła i nie wiadomo, kto wydał rozkaz wysłania pana na front, powiedział do mnie. Po telefonie księżnej Łukomskiej generał był bardzo oburzony. Niezwłocznie porozumiał się ze sztabem, a tam nikt o niczym nie wie. Powiedziano mi, że pan nadal figuruje jako odkomenderowany do Komitetu Wojenno-Przemysłowego jako łącznik z brytyjską misją wojskową. Generał przypuszcza, że za tym tkwi jakaś intryga. Zawziął się? I ma nadzieję, że postawi na swoim. Proszę wręczyć mi otrzymany rozkaz wyjazdu. Przyjechaliśmy do gmachu, w którym mieściło się dowództwo Petersburskiego Okręgu Wojskowego. Generał Tumanow właśnie wrócił ze śniadania i wszedł do swojego gabinetu, a za nim służbowo hrabia komar. Ja zostałem w poczekalni. Przeszły zapewne trzy kwadranse, a komar wciąż się nie ukazywał. — Generał przyjmie pana za kwadrans. — Powiedział po powrocie, po czym usiadł za swoim służbowym biurkiem adiutanta, grzebiąc w papierach. Milczeliśmy. Po chwili odezwał się dzwonek. — Generał dzwoni. — Rzekł komar. — Chodźmy. Odcinek trzydziesty pierwszy Generowa Tumanowa nie znałem osobiście tylko z widzenia. — Rotmistrzu — rzekł generał, wstając na przywitanie. — Jest tu jakieś nieporozumienie, które, mam nadzieję, prędko się wyjaśni. Tymczasem wydałem rozkaz, aby pana aż do wyjaśnienia sprawy nie niepokojono. Nina mówiła mi o pańskim nieszczęściu. — Szczerze panu współczuję. — Słyszałem wiele dobrego o panu od mojej siostrzenicy. — Panie generale — rzekłem — — Tyle dobrego doświadczyłem od książą Dłukomskich, że nie mam słów, aby wyrazić, jak szczerze ich lubię. — Tak, to są dobrzy i szlachetni ludzie — rzekł generał, podając mi rękę na pożegnanie. — Proszę, aby pan do wyjaśnienia sprawy opuszczał Petersburga, a mój adiutant będzie z panem w kontakcie. W drodze do biura wstąpiłem do kościoła Świętej Katarzyny, aby podziękować za opiekę, I prosić o dalszą pomoc, a przede wszystkim zdrowie dla mojej żony. Modliłem się gorąco. Po powrocie do biura, gdy ledwie przestąpiłem próg mojego gabinetu, weszła sekretarka w towarzyście Buchaltera. Twarze mieli rozradowane. Telegram od naszego agenta. Niech pan przeczyta. Prawie wykrzyknęła panna Arapow, podając mi kartkę. Statek przybył do portu obło z nienaruszonym ładunkiem. Zaczynamy rozładunek i pierwszy transport wysyłamy jutro do Petersburga. Żadnego telegramu o awarii nie wysyłałem. Poczułem szaloną ulgę. Przynajmniej nie byłem bankrutem. Kto był autorem pierwszego telegramu? Pozostało dla mnie na zawsze tajemnicą. Gdy wychodziłem z biura, woźni Mikołaj, podając mi płaszcz, odkrząknął i rzekł — No, sława Bogu, wasze priebo schodityelstwo. Wsio chraszło. Liszby barynia ozdrowieła. Z Julią było jednak coraz gorzej. Nie zezwolono mi na widzenie się z nią. Doktorzy określali jej stan jako bardzo poważny, I radzili przewieźć ją niezwłocznie do lecznicy w Helsingforsie. W Petersburgu nie miano możliwości zapewnienia tej opieki i tych wygód, których jej choroba wymagała. Emanuel Nobel załatwił miejsce w tej klinice. Z Mińska przyjechała siostra Julii, Marynia Dernaułowicz, która odwiozła ją do Helsingforsu. Łukomscy poprzez angielską guwernantkę córki załatwili opiekunkę dla moich dzieci. Była to angielka w średnim wieku. Nazywała się Miss Stanislas Smith. Pozostała z moimi dziećmi do końca ich dzieciństwa, często zastępując im matkę. Wychowała Andrzeja, wychowała Krysię i opuściła moje dzieci dopiero, gdy same stanęły na własnych nogach. Zacna Nina Łukomska. Razem z generałową Gudimą kilka razy były w carskim siole, dozorując dzieci, bo ja nadal uwięziony byłem w Petersburgu. Dopiero ósmego dnia od mojej wizyty u generała Tumanowa wpadł do Astorii uradowany Konstanty Komar. — Sprawa załatwiona! — wykrzyknął. — Razem jedziemy do sztabu. Papiery są gotowe. — Generał? Polecił mi jednak, aby pan odebrał swoje dokumenty w mojej obecności. W sztabie z trudem przecisnęliśmy się przez tłum oficerów oczekujących swojej kolejki. Komar kazał zaanonsować siebie jako adiutanta dowódcy okręgu. Zostaliśmy przyjęci przez naczelnika kancelarii. Potem jakiś podpułkownik sztabu generalnego, mrucząc pod nosem coś niegrzecznego o protekcjach, Wręczył mi rozkaz, mocą którego byłem na czas nieograniczony, odkomenderowany do sztabu generalnego jako oficer łącznikowy z brytyjską misją wojskową i jednocześnie przydzielony do Komitetu Wojenno-Przemysłowego. — Panie pułkowniku — rzekł Komar ozięble — jestem oficerem, przyszedłem tu służbowo i nie potrzebuję wysłuchiwać pańskich uwag. — Oświadczam, że o całym zajściu zamelduję memu bezpośredniemu przełożonemu. — nu wy, Polaki, pyłki krewki narocz! — odparł kwaśno podpułkownik, ale z wyczuwalnym strachem. — Wowsiakom słucza jej zwinitia. — Czy mam się meldować w sztabie? — spytałem. — Wy nam bolszy, nienóżny — odpowiedział z niechęcią. Obaj z komarem stanęliśmy w pozycji służbowej i, okręciwszy się napięcie, wyszliśmy ze sztabu. Odetchnąłem z ulgą i tegoż wieczora pojechałem do carskiego sioła. Znalazłem dzieci zdrowe, służby nieco zastraszoną. Andrzejek, mający pięć lat, dopytywał się ciągle o mamusię. Krysia ukończyła dopiero trzy lata. Ku mojemu zdziwieniu już następnego dnia wieczorem zastałem Olgę niedobrowo, a bardzo poruszona. Dopiero wczoraj dowiedziałam się od twoich rodziców o całym nieszczęściu. Powiedziała ściskając mnie serdecznie. Zaraz domyśliłam się, skąd idzie cała ta kampania przeciw tobie i przyjechałam dzisiaj do Serskiego Sioła, do Wyrubowej. Powiedziałam jej wszystko, co o niej myślę. Przedstawiłam twoje położenie i całą podłość ich postępowania. Broniła się, że nic o tym nie wie. A gdy przycisnęłam ją do muru, to dostała ataku histerii. Wzięłam jednak od słowo, że postara się naprawić zło. Nie mogłam tam dłużej pozostawać, bo carowa zapowiedziała swoje przyjście do niej. Carowa zwykle przechodzi przez park, a to tylko dwa kroki od pałacu. No a jak z Julią, Sigmundowną? Do Julii pojechałem po paru dniach. Stan nadal był beznadziejny. Mimo to do Helsingforsu jeździłem regularnie co parę tygodni. Po widzeniach z Julią wracałem rozczarowany i załamany na duchu. Nie było zmian. Od czasu do czasu jakieś przebłyski świadomości. Tylko raz trafiłem na taki stan, który trwał zaledwie kilkadziesiąt minut. Dla mnie, jak i dla niej, było to najtragiczniejsze widzenie. Zatrudniłem dla Julii specjalną pielęgniarkę. Była to Niemka z Kurlandii, baronówna Ostenzaken, której majątek został zniszczony w czasie działań wojennych. Nie miała kontaktu z rodziną. I okazała się osobą bardzo chorej, oddaną, co dla mnie było wielką pociechą. Naczelnym lekarzem kliniki był doktor fiński pochodzenia szwedzkiego. Okazał się wielkim patriotą fińskim, nienawidzącym Rosjan i o sympatiach zapewne proniemieckich. Przekonywał mnie, że wygranie wojny przez Rosję to klęska tak dla Finlandii jak i Polski. Jeżeli Rosja wygra wojnę, to upewniam pana, że rosyjski nacjonalizm weźmie górę, mówił. I wtedy Rosjanie cofną i nam, i wam wszystko, co obiecali. Po nieudanej ofensywie Brusiłowa, która kosztowała Rosję gigantyczną liczbę żołnierzy zabitych i wziętych do niewoli, na froncie zapanowała pewna cisza. Sytuacja wewnętrzna Rosji stawała się jednak coraz bardziej napięta. Szemrano już głośno. W dumie posłowie nie przebierali w słowach. Opowiadano o coraz bardziej nieobliczalnych posunięciach carowej. Nigdy jeszcze rodzina carska nie była przedmiotem takich napaści. Nawet prawica, a przynajmniej kilku przyzwoitszych ludzi spośród niej przeszła do jawnej opozycji. Któregoś dnia poszedłem do Dumy, aby zobaczyć się z jednym z polskich posłów. W kuluarach zetknąłem się z Puryżkiewiczem. Poznał mnie od razu i wziąwszy pod rękę, odprowadził na stronę. — Wiele się zmieniło od czasu, gdy spotkałem ciebie w Wilnie — powiedział. No — Widzisz sam, co się dzieje. — Dłużej trwać tak nie może. Ani my, ani cały naród rosyjski... Nie może nadal cierpieć takiego poniżenia i wstydu. Trzeba będzie zrobić z tym koniec. Inaczej znajdziemy się na dnie przepaści. Powinni w końcu znaleźć się ludzie, którzy zdobędą się na usunięcie Rasputina. Nawet taki ober-sukin syn jak Sztormar już dalej nie mógł z nim wytrzymać. Zapewne w najbliższych dniach otrzyma za to dymisję. Z polecenia carowej zapewne premierem zostanie gradonaczalnik Petersburga Triapow. To żandarm z urodzenia i z natury. Po czym dodał? Szkoda, że nie byłeś na posiedzeniu dumy 18 listopada. Było to historyczne posiedzenie. Przywódcy prawie wszystkich partii, nie wyłączając nawet skrajnej prawicy, głosili otwarcie o intrygach kliki dworskiej I o tych ciemnych siłach, które rządzą Rosją. Tylko czemu wasi polscy posłowie wstrzymali się od ogólnej demonstracji? Zapytał z żalem. Nasi posłowie uważają to za wewnętrzną sprawę Rosji. Powtórzyłem opinię tak pod kamera, jak i Potockiego. Z chwilą, kiedy ogłoszono nam przez usta wielkiego księcia Mikołaja naszą niepodległość... Będziemy pomagać w ogólnej sprawie, ale nie będziemy mieszać się do waszych spraw czysto wewnętrznych. Szkoda, rzekł Poryszkiewicz, bo ja liczyłem, że właśnie Polacy pomogą nam uwolnić się od Rasputina i dworskiej kliki. O, co to, to nie! Odparłem żarliwie. Chyba po to, aby zwalono całą winę na Polaków. Wiesz o wątpliwych sympatiach carowej względem naszego narodu? Nie liczcie więc, abyście wygrzebywali kasztany z ognia polskimi rękami. My jesteśmy już dobrze nauczeni. Rasputin to wasz problem. Z końcem grudnia rozeszła się po Petersburgu wiadomość o zabójstwie chryszki Rasputina. Zabójstwo to policja i ochrana. Ukrywali przed społeczeństwem. W gazetach. Nie było żadnej zmianki. Dopiero po Nowym Roku, będąc u księstwa Oboleńskich, dowiedziały się szczegółów. Sprawcą zamachu był oficer kawaler gardów, książę Feliks Jusupow i poseł do dumy Puryżkiewicz. W spisek zamieszani byli również niektórzy wielcy książęta, a głównie wielki książę Dymitr Konstantynowicz. Rasputin był zaproszony do pałacu księcia Jusupowa niby na naradę i na kolację. Wsypano mu do potraw tak ogromną ilość cyjanku potasu, że normalny człowiek, od części tylko tej dozy, którą Rasputin połknął, zmarłby na miejscu. Dopiero po kolacji Rasputin zmiarkował, że jest otruty. Rzucił się na schody, by wywieźć na ulicę i wołać o ratunek. Wtedy to na schodach Buryszkiewicz miał go zastrzelić z rewolweru. Długo nie mogli go dobić, bo choć śmiertelnie ranny, rzucał się nadal jak dzikie zwierzę. Ciało Rasputina z piskowcy wywieźli w nocy i wrzucili do przerębli na newie. Nie pomyśleli jednak, aby ciało czymkolwiek obciążyć. Na wieść, że Rasputin gdzieś przepadł, wszczęto poszukiwania, ale bez skutku. Dopiero po kilku dniach woda wyniosła trupa na niezamarzniętą łachę, gdzie przypadkowo ktoś natknął się na ciało. Rozpacz i gniew carowej podobno nie miały granic. Na wieść o zamachu na starca car przyjechał z kwatery głównej do carskiego sioła. Władze śledcze w trakcie dochodzenia doszły w końcu do osoby księcia Jusupowa. Książę Jusupow został aresztowany a potem zesłany do jakiegoś liniowego pułku na granicy perskiej. Wielki książe Dymitr Konstantynowicz zmuszony był opuścić Petersburg i wyjechać na front Kaukaski. Puryżkiewicz był w tym czasie ze swoim pociągiem sanitarnym daleko na froncie i nie można go było aresztować bez wywołania wielkiego skandalu. Społeczeństwo rosyjskie odetchnęło. Carowa pod jej wpływem car rozpoczęli jednak politykę represji. Za poradą Tryjepowa postanowiono wprowadzić rządy twardej ręki. Wywołało to skutek odwrotny. W Petersburgu zawrzało, oburzenie na carową było powszechne. Sytuacja stała się tak niebezpieczna, że w trosce o utrzymanie frontu wschodniego Ambasadorowie brytyjski i francuski zażądali audiencji u cara, w czasie której wyrazili zaniepokojenie swoich rządów sytuacją w Rosji i domagali się zmiany polityki wewnętrznej, usunięcia carowej od wpływu na sprawy państwowe i nie mieszania się kliki dworskiej do spraw wojskowych. Car zdobył się jednak tylko na cierpką wymówkę że ambasadorowie pozwalają sobie mieszać się w politykę jego państwa, a nawet mają czelność wtrącać się do życia prywatnego cesarskiej pary. Wśród moich przyjaciół Rosjan mówiono już niedwuznacznie o zdradzie i przygotowaniach do tajnych pertraktacji z Niemcami. Nawet optymizm ser George'a Buchanana uległ zmianie. Miałem wrażenie, że ostatnia audiencja u cara Nie wpłynęła dobrze na jego humor. Zaniepokojony, coraz częściej dopytywał się mnie o nastroje wśród Rosjan, a także wśród Polaków. Nie powtarzał też już więcej swoich komunałów, że sprawa Polski to sprawa wewnętrzna Rosji. Z frontu dochodziły coraz gorsze wiadomości o rozprzężeniu i szemraniu szarej masy żołnierskiej. Natomiast w stolicy dawał się odczuwać pewien brak żywności. Woźni Mikołaj mówił o ogonkach kobiet wyczekujących na chleb. Mówił również o rozruchach i agitacji prowadzonej wśród robotników zakładów putiłowskich. Konstanty Komar, spotkany przeze mnie w Astorii, opowiadał, że w dzielnicach robotniczych patrole wojskowe witane są nieprzyjaznymi okrzykami, szczególnie ze strony kobiet oczekujących przed sklepami na żywność. Tymczasem sklepy gastronomiczne w Śródmieściu przepełnione były nadal kawioram, różnymi delikatesami, owocami i winogronami. Kuchnia u Cubat, gdzie w ciągu dnia się stołowałem, była jak zwykle dobra i bez zmiany. Na skraju zaś Parku Carsko-Sielskiego przylegającego do ogrodów sarskich gromadzono materiał pod budowę kaplicy nad grobem Rasputina, którego zwłoki pochowano tutaj całym ceremoniałem. W 1917 zostałem wezwany do ministra rolnictwa Ryttycha. Zastanawiałem się, w jakiej sprawie. Poczekalnia pełna była interesantów. Przeważali wojskowi było kilku generałów oraz wyżsi urzędnicy ubrani w mundury zjem gusarów. Zameldowałem się sekretarzowi i jako atasze ministerstwa do specjalnych zleceń zostałem przyjęty poza kolejką. Minister miał minę zafrasowaną. Na jego twarzy było widać troskę i przemęczenie. Przywitał się ze mną uprzejmie i wskazał na fotel stojący obok jego biurka. Rozrządem pana w sprawie niecierpiącej zwłoki powiedział Będę mówił krótko pan wie w jakim stanie znajduje się tak aprowizacja Petersburga jak i armii muszę z tym zrobić porządek potrzebuję kogoś młodego i energicznego wybrałem pana spojrzał na mnie badawczo bym mianował zastępcą głównego pełnomocnika ministerstwa rolnictwa do spraw zaopatrzenia Porozumiałem się ze sztabem generalnym i sztab nie stawia ze swojej strony żadnych obiekcji, o ile brytyjska misja wojskowa nie będzie miała zastrzeżeń. Pochlebiło mi to wyróżnienie. Podziękowałem Rytichowi za ten dowód zaufania, ale zanim wyraziłem moje zdanie, szczęśliwie dla siebie spytałem, kto ma być moim bezpośrednim zwierzchnikiem, bo ekscelencja mówi o zastępstwie. — Głównym pełnomocnikiem jest Lesnow, Były dyrektor Departamentu Rolnictwa — odrzekł minister. — Aż zrygnąłem się na dźwięk tego nazwiska. Przypomniałem sobie moje spotkanie z Lesnowem po powrocie z Niemiec przed laty. Pamiętałem, że był tępy i że potrafił zachowywać się jak cham. — Ekscelencja wybaczy — powiedziałam twardo ale w żadnym przypadku nie mogę współpracować z Lesnowem. Mówię szczerze. Ja jestem rolnikiem, a on czynownikiem i my się do jednego dyszla nie nadajemy. Minister spojrzał na mnie osłupiały. Teraz jest wojna. Ciągnąłem wobec tego dalej. Muszę słuchać rozkazów. Gdyby jednak Wasza Ekscelencja zażądał odwołania mnie z mego dotychczasowego stanowiska, to w takim razie będę prosił o wysłanie mnie do mojego pułku na front. Zresztą jestem odpowiedzialny za tranzyt przez Skandynawię materiałów wojennych, o czym widocznie sztab Generalny zapomniał. Moje zwolnienie zależy również od zgody Komitetu Wojennoprzemysłowego, z którego ramienia stoję na czele Towarzystwa Nordrusy. Wydaje mi się, że tak prezes Konowalow, jak i Emanuel Nobel, będą się odwoływali od decyzji Waszej Ekscelencji? Minister się zamyślił. Potęga tych dwóch nazwisk była widoczna. — Tak, — rzekł po chwili. — To w rzeczy samej nie ma mowy. — Gdyż pan byłby zmuszony przebywać to na froncie, to w rozjazdach. Muszę wobec tego wynaleźć kogoś innego. Natomiast pana mianuję... Głos jego odzyskał stanowcze brzmienie. Członkiem Komisji Aprowizacyjnej Ministerstwa. Oczyma pan odnośny papier i zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu, na które pan obowiązkowo musi się stawić. W parę dni po tej rozmowie... Znalazłam się w wielkiej sali konferencyjnej w gmachu Ministerstwa Rolnictwa, przewodniczył minister Ritich. Obrady rozpoczęły się w spokojnej atmosferze, ale już po kilku przemówieniach stały się gorące. Przedstawiciele ziemstw nie szczędzili słów nie tylko krytyki, ale i potępienia względem Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Intendentury. Stało się też nieobecnemu na posiedzeniu głównemu pełnomocnikowi Ministerstwa Rolnictwa Lesnowowi. Najbardziej oskarżające było przemówienie kniazia Trubieckiego, prezesa ziemstw guberni Saratowskiej. Wskazał on na zmarnowanie wielu tysięcy sztuk bydła rogatego, na chaos w aprowizacji, na samowolę rekwizycyjną. — Nam niszczy się ostatki inwentarza żywego, bydła i koni po to, by tysiącami zdychało ono po drodze, zanim dojdzie do rzeźni miejskiej lub miski żołnierza — mówił. Z przemówień mogłem wywnioskować, że wschodnia i południowa Rosja posiadają jednak jeszcze wielkie zapasy zboża i bydła — Najwidoczniej przyczyną złego zaopatrzenia była dezorganizacja transportu i wadliwy rozdział żywności. Zbagatelizowano przy tym zaprowiantowanie osiedli robotniczych, jakby świadomie prowokując do wybuchów. Opuściłem zebranie z nieprzyjemnym wrażeniem. Wysłuchałem szeregu poważnych oskarżeń, krytyki. Ale niestety nie usłyszałem żadnej konkretnej propozycji poprawy, ani nie podjęto żadnej konstruktywnej uchwały. Rozeszliśmy się z tym, z czym przyszliśmy, a czas naglił. Obecni na zebraniu przedstawiciele dumy miasta Petersburga zwrócili uwagę, że zapasy mąki i chleba starczą zaledwie na miesiąc. I ostrzegali że niezadowolenie mas robotniczych stolicy przybrało nieznaną do tej pory siłę. Niech panowie nie przesadzają, odparł na to jakiś wysoki urzędnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. My z robotnikami cackać się nie będziemy. Mamy w stolicy dostateczną liczbę policji i wojska. Wszelkie zarzewie buntu będziemy potrafili stłumić w parę godzin. — Źle. Naród się buntuje. Powitał mnie woźny Mikołaj, gdy 6 marca wchodziłem do biura. — Dzisiaj zastrajkowały już wszystkie fabryki — mówił dalej z miną zakłopotaną. — Strajki ogarnęły zakłady obuchowskie, zakłady ochcieńskie, Podobno za anewską zastawą także strajkują. — Naród wychodzi na ulicę z czerwonymi flagami. — Chce mira! — — Chcę chleba, chcę ziemi — wyliczał. Na przedmieściach policja obawia się już pokazywać na ulicach. Krążą tylko konne patrole. Tu w mieście spokój, ale gadają, co naród ma się ruszyć. I do środka miasta. Rzeczywiście, 8 marca, gdym rano wysiadł z pociągu na dworcu carsko-sielskim i siadłem do dorożki, dały się zauważyć pojedyncze grupy robotników. Zachowywali się jednak spokojnie. Posterunki policyjne stały jak zwykle na swoich miejscach, tylko policjantów było więcej niż zazwyczaj. W biurze czekał na mnie John Hall. — Zaczynają się jakieś disorders, — rzekł. — Widziałem pochód, jak to często bywa w Londynie. Tylko u nas takie pochody nikogo nie rażą. Zwykle przed pochodem i za pochodem idzie policja dla utrzymania porządku. A tu jak gdyby pochodu nie pilnowała, choć i dzisiaj dużo na ulicach. Niech pan nie porównuje Londynu z Petersburgiem, mruknąłem. Zresztą mam nadzieję, że to nic groźnego. Brak jest chleba. Skoro więc nadejdą transporty mąki i chleb pojawi się w dostatecznych ilościach, to mam nadzieję, że wszystko się uspokoi. — Może byśmy się jednak trochę przeszli po mieście? — zaproponował Hall. — Dobrze. — rzekłem już w lepszym humorze. — Mam nawet parę interesów do załatwienia przy ulicy Koniuszennej. — To niedaleko — powiedział rozczarowany. — Może wzięlibyśmy dorożkę i pojechali na przedmieścia? — Niestety, nie mam czasu. Zresztą ubrany jestem w mundur. Chcąc rzeczywiście przekonać się, co tam się dzieje, trzeba się przebrać po cywilnemu. Wyszliśmy na ulicę, było spokojnie. Przeszliśmy Plac Dworcowy, potem Morską i wyszliśmy na Nevski. Hall nie na darmo studiował marksizm w Oksfordzie. Miało wyczucie. Prospekt Nevski był natłoczony narodem. Trudno się było nawet przebić przez tę ciszę. Skręciwszy na lewo, wydostaliśmy się z tłumu i weszliśmy na spokojną ulicę Koniuszenną. Miałem tam interes do dyrektora Towarzystwa Metalurgicznego. Nie uszliśmy jednak paru kroków, gdy od strony stajni cesarskich, zajmujących cały pobliski kwartał, nadjechał patrol kawalerii. W na czele patrolu oficerze poznałem Władysława Oskierkę, brata mojego kolegi z Arkonii. Zawołałem na niego, zatrzymał patrol I podjechał w naszą stronę. — Psiak krew! — Nie myślałam, że będę pełnił służbę policyjną. — Widzisz, co za pogoda? Konie ślizgają się, a w dodatku obrzucono nas w dwóch miejscach kamieniami. Tłum wznosił okrzyki na cześć wojska i wzywał żołnierze, żeby pomogli narodowi, a to jest już niebezpieczne. Po czym, nachylając się do mnie, powiedział cicho... Ładunki mam ostre, ale będę unikał strzelania do tłumu. Nie jestem nawet pewien, czy żołnierze spełniliby mój rozkaz? Po krótkiej rozmowie z dyrektorem Towarzystwa Metalurgicznego wróciłem do hola, który czekał na mnie w poczekalni. Nie miał widać ochoty rozstawać się ze mną. Dokąd pan teraz idzie? Jeżeli nie będę panu przeszkadzał, to może poszlibyśmy razem. — — Doskonale. Idę teraz do biura mojego ojca, generała. — Chętnie pana przedstawię, ojcu. Skręciliśmy na Nevski w kierunku admiralicji. Z daleka ujrzeliśmy tłumy ludzi zbliżające się ku nam od strony Placu Znamieckiego. Po chwili... Usłyszeliśmy pojedyncze strzały i ryk tysiąca głosów. Nad czarną, zbitą masą tu i tam powiewały czerwone płachty. Kilku ludzi biegło w naszą stronę. — Policja strzela z okien domów do narodu! — wołali. — Biej, policiju! — krzyczeli inni. Odcinek trzydziesty Rozścieczony tłum wtargnął do niektórych kamienic i wywlekał policjantów na ulicę. Samosąd tłumu był straszny. Z trudem przecisnąłem się do domu na rogu prospektu Nevskiego i Wielkiej Morskiej, w którym mieściły się biura zarządu naszych kolei dojazdowych. Zastałem mojego ojca w gabinecie, cząc u się z oburzenia. Dostałem rozkaz ulokowania policji w pokojach mojego biura. — rzekł zdenerwowany. — To już przechodzi wszelkie granice. — A co ojciec z nimi zrobił? — Kazałem wyrzucić za drzwi urzędnika, którego przysłali z rozkazem, i zamknąć na klucz biura. Potem zatelefonowałem do protopopowa ministra spraw wewnętrznych, aby się więcej podobnych rzeczy nie powtarzały. Jego oczywiście nie było, ale rozmówiłem się z wiceministrem. Bardzo mnie przepraszał. Powiedziałem mu, że robią najgorszą pomyłkę i zachowują się jak prowokatorzy, po czym zawiesiłem słuchawkę. — Czy pan generał przypuszcza, że wojsko jest pewne? — spytał Hall. — Proszę pana, to wszystko zależy od taktu i umiejętności. Jeżeli rząd się nie opamięta i nadal będzie stosował politykę prowokacji, to za nic ręczyć nie można. — Nadchodziło południe. Mój ojciec jeździł zwykle na obiad do domu. Tym razem jednak, gdy wyjrzał na ulicę, wydawało się wręcz niemożliwe, by dostać się na nadbierjeżną. Zaproponowałem ojcu, aby obiad zjadł z nami u Cubata, mieszczącego się o parę kroków od biura. Wyszliśmy na ulicę. Pośpiesznie zamykano sklepy. Tłum rozlał się aż do Soboru Isaakijewskiego. Coraz to nowi ludzie napływali z peryferii miasta. Policja jakby znikła. Tłum jednak zachowywał się spokojnie. Nie zauważyłem przypadków grabieży lub atakowania wojskowych. Restaurację znaleźliśmy zamkniętą, ale portier, ujrzawszy znajomą twarz, uchylił drzwi, tak że mogliśmy się we dostać do środka. Okna od ulicy. Zasłonięte były okiennicami, paliły się wszystkie lampy. Sala była zapełniona. Ujrzałem Michała Benisławskiego, inżyniera Ryżowa, konsula brytyjskiego MacPhersona. Przy stolikach rozmawiano z ożywieniem. Nie czuło się paniki, przeciwnie. Prawie wszyscy, z którymi rozmawiałem, spodziewali się jakiegoś pomyślnego końca. Mówiono nawet głośno i spokojnie – o możliwości rewolucji paasowej i odsunięciu carowej od wpływów na politykę słowo rewolucja brzmiało jakoś bardzo obiecująco może będzie koniec wojny może żołnierze z większym entuzjazmem będą bronić swojej wolnej ojczyzny słowem wszystko będzie lepiej rewolucja przypomniał mi się dialog które słyszałem w berlińskim kabarecie. Dwóch artystów, ucharakteryzowanych na obywateli wybranego narodu, mówiło do siebie: Panie Blom, podobno jest rewolucja. Czy to po to, żeby było lepiej? Panie Apfelbaum, pan się myli. Rewolucji nigdy się nie robi, żeby było lepiej. To dlaczego się je robi, panie Blom? Dlaczego się je robi, panie Appelbaum? Robi się je dlatego, żeby ludzie mogli sobie mówić, jak to było dobrze przed rewolucją. Zbezczeszczenie Dzień 8 i dziewiąty marca przeszedł względzie spokojnie. Spokojnie o tyle, że nie było napadów bandyckich i podpaleń. Miasto przedstawiało jednak smutny widok. Wszędzie walały się niesprzątane od kilku dni śmiecie i gnój koński. Ulice były wymarłe. Nie było zupełnie widać policji. Wymordowano podobno sporo tych całkiem niewinnych ludzi. Znajomi moi, księstwo Łukomscy, Gudima, Szewarszydze, Oboleńscy, Niedobrowo, Owsów-Jewowie, do których po kolei telefonowałem, uspokajali mnie, że jak tymczasem wszystko jest w porządku. Dopiero 10 marca rewolucja pokazała swoje prawdziwe oblicze. W tym dniu wojska stacjonujące w Petersburgu podjęły bunt. Bunt zaczął się od wołyńskiego pułku piechoty Leip Gwardii, który w pokojowych czasach stacjonował w Warszawie. Kadra pułku, składająca się w większości z rekruta, umieszczona była w koszarach przy ulicy Galernej, niedaleko gmachu Dumy. Żołnierze obezwładnili oficerów zdarli im epolety oficerskie z ramion a potem sami wyszli na ulicę kierując się ku pałacowi tauryckiemu gdzie mieściła się Duma Państwowa po słowie dumy wyszli na spotkanie żołnierzom i obiecali im zadośćuczynienie ich żądań czego właściwie żądali żołnierze nie bardzo było wiadomo nie udało się jednak żołnierzy uspokoić i namówić do powrotu do koszar Jednym z pertraktujących z żołnierzami był nasz Kowieńczuk, poseł do dumy generał Aleksander Babieński. Po południu miasto zaroiło się już od sołdactwa. Żołnierze zatrzymywali oficerów, zdzierając epolety. Doszło do krwawych starć. Niektórzy stawiali opór i tych zabito. Ktoś musiał żołnierzy agitować, by nie mieli już odwrotu po dokonanych czynach. Tłum rzucił się na więzienia... Obezwładniono straż więzienną i wypuszczono na ulicę różne szumowiny, by potęgowały zamieszanie i strach. Wbrew pozorom spontaniczności scenariusz rozruchów był przemyślany. Tak powiedział Michol, a on był przecież oksfordzkim analitykiem rewolucji. Od strony prospektu Litiejnego było widać dym palących się budynków. To tłum zaatakował sąd okręgowy i palił dokumenty i archiwa sądowe. To również zgadzało się z diagnozą Hola, który towarzyszył mi przez te dni, badając rozruch jak lekarz chorobę i wydał diagnozę, że jest to epidemia wychodowana na zewnątrz. Pierwsze zarazki na ciele Rosji przeniesione zostały z Niemiec. Powiedział, czas zatrucia doskonale wybrany. Choroba najlepiej atakuje osłabionego. Nie wiem, czy rosycarski uda się ją przetrzymać. Miałem coraz więcej uznania dla Hola jako badacza rewolucji, za jego profesjonalizm w tym zakresie. Był jakby wulkanologiem. Tacy ludzie jak on ratują Anglię od głupoty różnych serdżodżów, Myślałem po pożegnaniu się z nim. Byłem w mundurze. Postanowiłem, że nie pozwolę z siebie zdzierać pagonów. Wybrałem drogę prowadzącą bocznymi ulicami, chcąc się dostać do domu rodziców na ulicę nad Bieleżną. Zboczyłem z prospektu Zagorodnego i skręciłem na ulicę Iwanowską. Na ulicy gabineckiej podszedł do mnie wysoki żołnierz z siemionowskiego pułku gwardii. — Imieniem zakona aresztuję was — powiedział, sięgając z ręką do moich epoletów. — Paszą wol! — zawołałem ze złością. — Ruki poszwam! Czy było coś takiego w moim głosie? Czy był to rosyjski nawyk do rabstwa? Dość, że żołnierz, nie czekając, obrócił się w miejscu i pobiegł w przeciwnym kierunku. Rozruchy trwały. Obezwładniono garnizon twierzy Pietro Pawłowskiej. Na ulicach Petersburga pojawiły się grupy przybyłych z Krąszczadu marynarzy. Już sam widok tych bandyckich twarzy i postaci ubranych w skórzane kurtki z wiszącymi na rzemiennych pasach naganami mógł wzbudzić nienawiść do rewolucji. Te oddziały bandyckie bezkarnie plądrowały mieszkania, znęcając się nad napadniętymi. Bez cienia skrupułów w sercu rozstrzelałbym te hołotę. Przez parę pierwszych dni w garnizonie carsko-sielskim szczęśliwie panował spokój. Dopiero od trzeciego dnia zjawili się emisariusze z Petersburga, nawołując żołnierzy do buntu i do tworzenia komitetów pułkowych. Nie obeszło się tutaj bez gwałtów przy zdzieraniu odznak oficerskich. Policja się pochowała Jedynie pałac aleksandrowski, będący rezydencją cara i jego rodziny, był nadal pilnie strzeżony przez żołnierzy. Za zgodą sztabu generalnego otrzymałem od brytyjskiej misji wojskowej mundur angielskiego kapitana i potrzebne dokumenty. W tym czasie respektowano jeszcze cudzoziemskich oficerów. Mogłem się więc swobodnie poruszać, wzbudzając nawet pewien respekt wśród narastającego chamstwa. Tymczasem ukazał się dekret carski wydany w kwaterze głównej w Mochylowie, który nakazywał natychmiastowe rozwiązanie dumy państwowej. W odpowiedzi odbyło się nadzwyczajne posiedzenie parlamentu. Zapadła uchwała, że posłowie odmawiają rozwiązania dumy i wybierając pomiędzy siebie rząd tymczasowy. Skierowano także pismo do cara z żądaniem jego bezwłocznej abdykacji oraz abdykacji w imieniu jego syna jako następcy tronu. Premierem rządu tymczasowego został książę Jerzy Lwow, ministrem spraw zagranicznych Paweł Milukow, ministrem wojny przyjaciel mego szwagra Aleksander Guczkow, a ministrem sprawiedliwości socjalista Aleksander Kiereński. Tegoż samego dnia Aresztowano w pełnym składzie cały poprzedni gabinet i osadzono w twierdzy Pietro Pawłowski. Minister Spraw Wewnętrznych Protopopow zaledwie uniknął samosądu. Aresztowano również ministra handlu i przemysłu Wasylia Iwanowicza Timir-Jazjewa, mojego byłego szefa w ambasadzie rosyjskiej w Berlinie. Interweniowałem u Biukonena, aby wpłynął na zwolnienie Timir Jazeva, który był między innymi prezesem Brytyjsko-Rosyjskiej Izby Handlowej. Ambasador odmówił jednak interwencji, twierdząc, że nie ma prawa wtrącać się do spraw wewnętrznych Rosji. Czuła mnie smak, pamiętając zabiegi ambasadora, by w swoim czasie uzyskać przychylność ekscelencji Timir Jazeva. Dla Europejczyka Mentalność angielska w wielu przypadkach nie tyle jest niezrozumiała, ile obrzydliwa. Język oddaje charakter narodu. Tak jak w języku angielskim nie ma ścisłych reguł gramatycznych, tak Anglicy często nie trzymają się zasad moralnych. Wszystko podporządkowane jest własnym interesom. Nie ma honoru, nie ma lojalności, nie ma bezinteresowności. Mentalność uczłowieczonych zwierząt Mawiał o Anglikach Guczkow, który po wojnie burskiej pogardzał nim jawnie W Afryce zetknął się Guczkow z pewnym francuskim antropologiem, który wyjawił mu, że w wyniku własnych badań doszedł do wniosku, że pewne cechy anglosasów, jak brak wyższej uczuciowości Pociąg seksualny w obrębie najbliższej rodziny, upojenie sadyzmem jakie nie występują w takim stopniu u żadnej z innych ras, mogą wynikać z seksualnego współżycia pierwotnych praprzodków anglosasów z małpami człekokształtnymi, pozbawionymi pierwiastków ludzkich. Uczony popierał swoją tezę także przykładem języka, opartego bardziej na tonacji i gestykulacji niż na intelektualnych regułach. Ta hipoteza bardzo mi przemawiała budząc zainteresowanie tak antropologią, jak i anglosasami. Wypadki potoczyły się tymczasem jak lawina śnieżna, zasypując dawną carską Rosję nagromadzonym przez stulecia śmieciem i brudem. Ultimatum rządu tymczasowego, żądające abdykacji cara, wywołało w paterze głównej olbrzymie zamieszanie. Pociąg carski, którym monarcha wracał z synem do carskiego sioła, został zatrzymany. Rząd delegował Aleksandra Guczkowa do osobistego przedstawienia ultimatum carowi. Nie chcę powtarzać tego, co słyszałem o tym spotkaniu. Car próbował abdykować, ustępując stronu jednemu z wielkich książąt. Rosja miała jednak już dosyć niemieckich Romanowów. Pociąg carski dojechał pod eskortą do carskiego sioła. Tam car wraz całą rodziną został internowany pod silną strażą wojska. W tym samym czasie Aleksander Guczkow jako minister wojny wydał swój pamiętny, a fatalny w skutkach rozkaz numer 1. Trzeba tej dziwnej, a niezrozumiałej mentalności rosyjskiej, aby ogłosić coś równie bezsensownego i demagogicznego. Rozkaz ten rozpętał do reszty samowolę żołdacką, zniweczył dyscyplinę i poszanowanie zwyczności, wprowadzając na to miejsce zbiorowe rządy komitetów pułkowych. Nie wszystkie pułki przyjęły od razu nowy porządek rzeczy. Na froncie co lepsze pułki gwardii, a szczególnie kawalerii gwardii, opierały się przez dłuższy czas temu rozkazowi i po dawnemu gwardziści słuchali swoich oficerów, dopóki wreszcie gangrena Nie ogarnęła całego wojska. Po abdykacji carskiej zdawać się mogło, że wzburzone rosyjskie morze zaczęło się uspokajać. Ale to było tylko złudzeniem. Jak złudzeniem było, że to jest morze. Nie, to nie było morze, które na swojej powierzchni jest czasem groźne i burzliwe, ale zawsze niebo w sobie odbija. Nie... To było obrzydliwe, cuchnące częsawisko zarośnięte zdradliwą zielonością. Wszyscy z dziwną, lekkomyślnością wierzyli, że pod tą zieloną powłoką kryje się twardy grunt, a dalej jest zdrowa opoka, na której można wznieść trwałą budowlę. Pisma rosyjskie, a nawet dawny półurzędowy organ Nowojevremia zachłystywały się od pochlebstw pod adresem rewolucji. Ani jedno pismo nie stanęło w obronie tronu. Nie podniósł się ani jeden głos sprzeciwu, nawet wśród tych, którzy pełną garścią czerpali do niedawna z łask dworu. W parę dni po detronizacji wyżsi urzędnicy dworscy naczepiali czerwone kokardy i odrzegdywali się od caratu. Ta nagminna zrada miała w sobie coś upodlającego. Na dworcu w carskim siele spotkałem w tym czasie hrabiego Adama Zamojskiego, jednego z osobistych adiutantów cara. Miał na sobie mundur i epolety z cyframi Fligel adiutanta. Wyraziłem swoje zdziwienie. — Niech się pan nie dziwi — rzekł. — Ręczę, że i pan jako Polak nie postąpiłby inaczej. — Ja w takiej chwili, jako człowiek honoru, Nie mam prawa ich opuścić. Z całej świty carskiej przy osobie cara i jego żony pozostało lojalnie zaledwie dwóch oficerów. Polak hrabia zamojski i któryś z baronów bałtyckich. Reszta dezerterowała i pośpiesznie upiększała swoje mundury czerwonymi kokardkami. Bieskrawnaja rewolucja! ja rewolucja! – powtarzano sobie ten komunał z ust do ust. Powtarzały aż do złudzenia pisma codzienne. Powtarzał ser George Buchanan, powtarzał ambasador francuski paleolog. Obaj zainteresowani jedynie, by Rosja nadal dźwigała ciężar wojny. Przybyły zaś z Paryża członek francuskiego parlamentu, socjalista monsieur Thomas zachłystywał się z entuzjazmu. Tymczasem, o ile zamknęło się oczy na szerzącą się anarchię, palenie dworów, morderstwa obywateli ziemskich i bandyckie wyczyny marynarzy, czy nieposłuszeństwo i dezercje w wojsku, o tyle można było mówić o bezkrwawej rewolucji. Po abdykacji byłem świadkiem olbrzymiego pochodu, który przeciągał przez Nevski i skręcił na prospekt Litiejny. Szły Tysięczne tłumy żołdactwa. Stałem ubrany po cywilnemu z moim szkotem. Spytałem jednego z żołnierzy, co to za pochód. Eta rasija, idiot! Odparł. Powtórzyłem to mojemu majorowi. On zdecydowanie nie był holem specjalistą od rewolucji. Był przeciętnym anglosasem, widzącym tylko czubek swojego nosa. Co za nadzwyczajny naród! — rzekł z entuzjazmem. — Nie odpowiedziałem nic, bo i po co? Pomyślałem tylko. — Eta wsią jeszcze cwietoczki. — Budut jagodi patom. W parę tygodni potem interesy Nordruse wezwały mnie do Moskwy. Dostałem szczęśliwie miejsce w międzynarodowym wagonie sypialnym Kuka. Był to jedyny wagon, w którym można było teraz jako tako przejechać do Moskwy, nie będąc narażonym na ścisk, brud i sąsiedztwo tabariści, którzy już rozpierali się w pierwszej klasie, zajmując wszystkie ławki. Burżuazja bowiem, nie wyłączając kobiet i dzieci, musiała stać na korytarzach przez całe dwanaście godzin. Moskwę znalazłem równie zaśmieconą i brudną, jak i Petersburg. Zniknęły gdzieś ładne zaprzęgi bogatych kupców moskiewskich i moskiewskiego dżentryj. Słynna restauracja Jara była zamknięta. Zatrzymałem się w hotelu Metropol, który nie był już tym przedrewolucyjnym metropolem. W drodze powrotnej, gdy przybyłem na dworzec Petersburski, znalazłem pociąg dosłownie oblepiony ludźmi. Tłum żołdactwa napełnił po brzegi wagony. Ci, co nie mogli wejść do środka, stali na platformach, oblegając pociąg. Konduktor wagonu międzynarodowego z trudem bronił wejścia. Wszedłem jednak szczęśliwie do środka. Korzystając z zamieszania wpakował się za mną jakiś tabariszcz. Nie chciał opuścić wagonu. W sąsiednim przedziale siedział młody francuski oficer z żoną. Wyzwaliśmy go z konduktorem na pomoc i wspólnymi siłami udało nam się wywalić intruza na peron. Para Francuzów wstała potem na korytarzu jakby wyglądając kogoś. W pewnej chwili podeszło kilka osób, wśród nich paru francuskich oficerów. Trzymali w ręku kwiaty. Francuzi otworzyli okno. Pani wychyliła się do swoich znajomych, by odebrać bukiet. W tejże chwili strumień moczu popłynął ciurkiem z dachu na jej głowę, a z góry rozległo się chamskie